Jest sobota, 24 stycznia 2026 roku. Słuchacie właśnie 587 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonów witają się z Wami przewodniczący lokalnej sekty, ojciec Dżerysław Michał Rakowicz, witam Cię. Cześć Szymas, witam wszystkich. I Jestem tu też ja, szukający mojej adoptowanej córki Szymas, Szymon Cieśliński, witam serdecznie. Witamy Was i zapraszamy na powrót do Silent Hill. Ale nie, nie, nie, jeszcze nie będziemy omawiać premierowego filmu Krzysztofa Gansa. O nim usłyszycie zapewne w ciągu, nie wiem, dwóch najbliższych odcinków. Dziś za to cofniemy się do roku 2006, czyli to będzie dosłownie powrót i omówimy. 20 ten... lat, szmat czasu. No niesamowite, dzisiaj właśnie się nad tym zastanawiałem. Ile to minęło, Tak? gdzie ja wtedy byłem w życiu, jakim wtedy byłem, jaki był? i tak dalej. No 20 lat, absurdalna liczba. I właśnie cofamy się do tego roku 2006, by omówić pierwszą adaptację jednego z najważniejszych growych horrorów w historii tego multiversum, w którym mamy przyjemność czy nieprzyjemność egzystować. Zapraszamy na dyskusję o filmie Silent Hill. Powtórzę jeszcze raz z 2006 roku. Reżyserem jest, jak już powiedziałem, Christoph Gans, scenarzystą zaś Roger Avery i Gans już na etapie wstępnych zapowiedzi tego filmu, te 21-22 lata temu, podkreślał wszędzie, że jest gigantycznym fanem gier z serii Silent Hill. Mówił otwarcie, że nie zna innych gier, które potrafią go tak przerazić no i jako już adoptował pierwszą grę. To oczywiście o niej mówił najwięcej właśnie, o tym, jakie to było niesamowite doświadczenie odpalić Silent Hilla, że rzeczywiście czuł się przerażony, czuł się zaangażowany, jaka to nie była imersja, za każdym kroku podkreślał. I jako iż znajomość oryginału może wpływać też na odbiór tego filmu, to myślę, że zaczniemy tę rozmowę właśnie od wyjaśnienia, z jakiej pozycji my podchodzimy do tej ekranizacji. Więc Jerry, dwa pytania. Pierwsze to czy grałeś w gry, a jeżeli tak, to jaki masz do nich stosunek? A drugie, czy to było twoje pierwsze podejście do tej ekranizacji, czy może już ją widziałeś wcześniej, a jeżeli tak, to jak wspominasz ten pierwotny seans? No to jeżeli chodzi o gry, to będzie krótko. Ja y, nie grałem w żadnego Silent hill Tak naprawdę no to były, wiesz, gry konsolowe w okresie, kiedy ja jeszcze konsoli nie miałem. Y, więc ja się z nimi zapoznawałem gdzieś tam tylko przez osmozę, wiesz, przez potwory, przez jakieś motywy, które przeniknęły do popkultury i tak jest do tej pory. Nie, nie nigdy Czyli nie grałem. Czyli do do głowego rozpoznasz. Tak, piramidą głowego rozpoznam, pielęgniarki rozpoznam, jak zobaczę, oczywiście to jest Silent Hilla i nie tylko zresztą, ale to jest mniej więcej to, co ja wiedziałem, no plus wiesz, te, ten motyw miasteczka jakoś tam odciętego od świata, w którym lądujemy w jakimś innym wymiarze, więc tyle wiedziałem. Ja tak naprawdę, kiedy wybierałem się do kina na Silent Hilla, bo ja ten film widziałem premierowo w kinie, i pamiętam ten sens dosyć dobrze, to wybierałem się z dwóch powodów. Nie jako fan Silent Hilla, tylko po prostu jako fan horroru, interesowało mnie jak, wiesz, kolejna ekranizacja gry wideo wypadnie na wielkim ekranie, no bo to też trzeba pamiętać, że przecież to był okres, kiedy tych ekranizacji adaptacji gier na ekrany kinowe trafiało bardzo dużo, no i one raczej... A to się wtrące, no, bo, no właśnie, mhm. bo one były raczej kiepsko odbierane, nie raczej to, to samo określenie, adaptacja gry kojarzyło się negatywnie. Tak, tak, właśnie do tego chciałem nawiązać, że wiesz, one mhm. miały raczej złą prasę, co do zasady, no i byłem ciekaw, co z tego wyszło, bo ten drugi powód to był właśnie Christoph Gans, którego Braterstwo Wilków ja uwielbiałem. Ja pamiętam, że też byłem na tym filmie w kinie, po prostu Postu i przeokrutnie mi się ten film podobał. Ja go widziałem później mnóstwo razy i co prawda nie wracałem do niego pewnie z dobre 20 lat, więc teraz to trochę, nie wiem, wiesz, jakby mi się to ten film podobał, ale trochę wybierając się do kina miałem właśnie oczekiwania, że nawet jeżeli fabularnie gdzieś tam do mnie to może nie trafi, to ta gansowska estetyka to będzie coś, co może zadziałać, no bo właśnie, wiesz, te długie ujęcia, slow motion po prostu jakby dopracowane wypieszczone kadry, kostiumy i tak dalej, tak dalej, to jest to co ja kojarzyłem z twórczością Gunsa no i właśnie to mnie przyciągało do tej jego adaptacji Silent Hill. A rzeczywiście Silent Hill. Hill było jego kolejnym filmem, nie? Bo tak, tak, on w, tak, tak. w sumie nie ma jakiejś przerwy. bogatej filmografii. Mhm. Tak, a on no, no, no ogólnie w sumie tak naprawdę to ma bardzo niewielką tę bi bi filmografię, bibliografię chciałem powiedzieć, filmografię, dlatego, że on w zasadzie miał taki moment, że co mniej więcej pięć lat na początku swojej kariery zaserwował film, bo on jeszcze tam przed z Braterstwem Wilków nakręcił Crying Freeman, to jest adaptacja jakiejś mangi ja tej, tego filmu nie widziałem. No później właśnie Braterstwo Wilków Silent Hill, no i na ponad 10 lat zamilk, nie? Także w sumie nie wiem, z czego to wynika, no ale teraz powraca, no zobaczymy w jakim stylu. Mhm. Mm Okej. Okay. No to teraz pora na mnie. Ja jeżeli chodzi o gry no to znam głównie jedynkę właśnie. Oglądałem częściowo gameplay też z innych części ale sam grałem dłużej nie tam tylko troszkę czy u znajomych czy coś takiego ale dłużej grałem tylko w jedynkę też nie na konsoli bo nie posiadałem playki tylko już na emulatorze, gdy dorobiłem się własnego komputera. I od razu zaznaczę, to było niesamowite doświadczenie. I to jest doświadczenie graniczne. Doświadczenie po prostu jak w horrorze kosmicznym, bo autentycznie, mimo że jestem fanem horroru, ja się potwornie bałem. I ja do tej pory na samą myśl o pierwszym Silent Hillu mam jakieś stany lękowe. Pierwszy raz w życiu, odpalając grę komputerową, ja często reaguję mocno. nie jak krzyczę, ja się potrafię gdzieś tam właśnie szarpnąć, nagle podskoczyć, coś tam. Ale pierwszy raz dopiero grając Silent Hilla, miałem takie momenty, że musiałem robić przerwy, bo autentycznie nie byłem w stanie wytrzymać napięcia psychicznego. Jak pierwszy raz w ogóle pobrałem emulator Romy i odpaliłem Silent Hilla, to jakoś, nie wiem, dzień, dwa później był u mnie Bedwolf Rafał Wroński, który też w Nekro występował. I ja autentycznie poprosiłem go, żeby on grał, a ja popatrzę, bo mnie to mega fascynowało, ale sam się bałem. To jak ten świat przedstawiony tam wygląda, to w ogóle jak wygląda sekwencja otwarcia. I jeszcze ten dźwięk tego radyjka, który tam się odzywa, gdy w pobliżu jest jakieś zagrożenie, jakieś monstrum, coś, to na mnie robiło piorunujące wrażenie. No i też niestety to był czas, kiedy mój angielski był mocno niedoszlifowany. I ja no rozumiałem tyle o ile. Rozumiałem jak gdyby ten powierzchnię fabuły, ale niekoniecznie wszystkie smaczki, nawiązania i tak dalej. Zresztą ja też niekoniecznie się w to zagłębiałem. Trochę się czasami przeklikiwałem przez te dialogi. Więc e, samo lore e, przy tym pierwszym kontakcie to raptem liznąłem tylko. I ja też grałem kiepsko. Nadal nie jestem jakimś hard graczem. Czasami jak mam wybór, no to wybieram nawet tryb easy, żeby grać dla przyjemności i poznać fabułę, ewentualnie normal. Na hardzie nie gram prawie nigdy. Chyba, że rzeczywiście to jest jakaś krótka gra, którą, już, którą maksuję, czy coś takiego, albo dla achievementów, ale tak sam z siebie raczej niekoniecznie i ja w ogóle miałem problem z przejściem początkowych etapów tej gry. Ja bardzo długo, bardzo szybko wchodziłem w interakcje z przeciwnikami, nie rozumiałem, że najlepiej ich w ogóle unikać, wymijać i tak dalej. Przez to nie byłem w stanie przejść nawet początkowych fragmentów rozgrywki i w związku z tym też najlepiej pamiętam pierwsze 10% gry, bo powtarzałem je wielokrotnie i gdyby nie solucje z internetu, no to pewnie po dziś dzień bym był na tamtym etapie i autentycznie mam cały czas ciary, gdy widzę intro na przykład gry, gdy słyszę muzykę. Akira Yamaoka totalnie zrył mi banie. Ty ją znasz teraz też z filmu, nie, nie wiem, mm -hmm, czy słuchasz tak. się jakoś osobno, ale warstwa dźwiękowa, w sensie ta ścieżka dźwiękowa z filmu, ona jest niesamowita i to jest właśnie, to są te kawałki, które też kojarzy z gier. Ja pobrałem sobie wtedy też sandtraki, wszystkie. Genialne myślenie nastolatka. Ustawiłem sobie kilka utworów z soundtracka na budziki w telefonie. No i budziły mnie, ale byłem tak zestresowany po przebudzeniu. Ja w ogóle początkowo nie o Ten też nie budziłem się, ale znany potem czasami. Taki Jezus Maria, co, co się dzieje, gdzie jestem? Tak wszystko jest w porządku. No i musiałem zmienić budziki, bo to się nie nadawało na to. Akurat na takie zastosowanie. Jestem więc fanboyem, ale nie jakimś ekspertem głęboko siedzącym w lore, który zna każdą tajemnicę. Gry. Ja o niej trochę czytałem nie. swego czasu się tam jakoś tam orientowałem, teraz, no. Po latach wszystko mi raczej z głowy uleciało. Ale właśnie z takim nastawieniem poszedłem do kina i ja byłem zachwycony tym filmem. Pierwszy raz widziałem go na jakimś festiwalu albo maratonie, bo pamiętam, że widziałem wtedy kilka filmów pod rząd. I potem wielokrotnie katowałem go z Bedwulfem i to jest dziwne, dlatego że ja normalnie tego nie robię. I nawet nie, nie wiem w sumie, dlaczego my to akurat Silent Hill oglądaliśmy po wielokrotnie, bo on nam się podobał, jasne, jako film, ale były inne filmy, które nam się podobały i my normalnie nie wracamy raczej do żadnego filmu, chyba że po latach. tak? Na zasadzie widzieliśmy to razem właśnie 15-20 lat temu, to możemy gdzieś tam powtórzyć. A Silent Hill'a oglądaliśmy wiele razy w jakimś takim w miarę krótkim okresie czasu, po premierze, właśnie tej kinowej jedynki, na pewno no przed premierą też dwójki, tak, z 2012 roku, tej apokalipsy, którą zresztą też widzieliśmy w kinie premierowo, i wtedy katowałem ten film, bardzo mi się podobał, ale od tamtej pory nie wracałem do niego, tak, więc jak go tam oglądałem, w tym 2006, może 7, może 2008, jeszcze ileś tam razy, tak teraz wracam po 18 latach i się z nim konfrontuję po przerwie. A co z tego wyniknęło, no to zaraz o tym powiem. Główną bohaterką Silent Hilla jest Rose da Silva, kobieta, która wychowuje z mężem adoptowaną córkę i ta córka niestety ma jakieś problemy zdrowotne, być może psychiczne, często lunatykuje, traci kontakt wówczas z rzeczywistością i powtarza w tym stanie nazwę miasteczka Silent Hill. Taka miejscowość rzeczywiście istnieje w świecie przedstawionym, To też mama Rose da Silva pewnego dnia postanawia zabrać tam dziewczynkę, pojechać z nią w podróż do tego miasteczka i w ten sposób spróbować wyleczyć ją z choroby, albo przynajmniej no, dowiedzieć się czegoś na temat tego miejsca i w ten sposób może jakoś wymyślić, jaki jest związek jej córki z tym miasteczkiem, tak dlaczego tę nazwę powtarza, o co w tym wszystkim chodzi. Niestety tuż przy wjeździe do miasta kobieta traci panowanie nad autem, dochodzi do wypadku samochodowego i gdy Rose odzyskuje po tym wypadku świadomość, Przytomność. To jej córki nie ma w aucie. Kobieta wyrusza więc do spowitego we mgle wymagłego miasta na poszukiwanie dziecka. No i okazuje się, że miasto jest zamieszkałe przez potwory. Myślę, że takie wprowadzenie wystarczy. No i Jerry, jak oceniasz ten punkt wyjścia i pierwszy akt, bądź też pierwszą połowę? No bo my trochę rozmawialiśmy gdzieś tam prywatnie i w ogóle recepcja jest taka, że ten film jest trochę traktowany jako. Część pierwsza i część druga. Nie, że pierwsza połowa jest oceniana w jeden sposób, a druga połowa trochę inaczej. Więc jak oceniasz tę pierwszą połowę, czy pierwszy akt, jak tam wolisz? Wiesz, to ja ogólnie pamiętałem ten film naprawdę dobrze. I ja z kina wychodziłem zadowolony. Przy czym z uwagami i raczej pamiętałem takie swoje wrażenia, że to druga połowa tego filmu podobała mi się zdecydowanie bardziej. No i kiedy teraz do tego filmu powróciłem przy okazji tego naszego planowanego nagrania, pierwszy raz od seansu kinowego chyba, bo ja go już później w całości nie widziałem. Widziałem wiesz tam w telewizji jakieś fragmenty, ale to, to wszystko. Bo już przy okazji dwójki, na której też byłem w kinie, Chyba do niego nie wracałem z tego, co pamiętam. I tak jak odpaliłem ten film, to stwierdziłem, że nie jest dobrze. Nie jest dobrze, moi mili. <gry> I to pod kilkoma względami. Ja ci powiem, że po pierwsze nie podoba mi się bardzo rwane prowadzenie historii, które dostajemy na początku, dlatego że... To ma niby działać na jakimś takim poziomie wiesz, tej tajemnicy, że mamy tę młodą dziewczynkę, która majaczy, gdzieś tam lunatykuje, mówi tę, tę nazwę, ale widzimy, że jest jakiś konflikt pomiędzy tymi rodzicami, my przecież początkowo nie wiemy, że ona jest adoptowana i... Ten początek jest dla mnie przyciężki, rwany i jeszcze do tego źle zagrany. No ta pierwsza scena, kiedy ona ludatykuje, kiedy matka ją tam ściga nad tą przepaścią, to ani nie wygląda dobrze wizualnie, ani mnie to nie angażowało na tym poziomie fabularnym, bo no miałem wrażenie, że to jest taki sposób pisania, jak czasem niektórzy robią, że to są wszystko dialogi pisane na w zasadzie urwania w pół zdania, tak żeby nam zasugerować, że jest jakaś tajemnica, że coś jeszcze więcej dostaniemy i te postaci ze sobą w zasadzie nie rozmawiają, tylko rzucają jakieś sugestie i to jest wszystko. I to mnie denerwowało. Do tego ja mówię, że nie jest to wszystko dobrze zagrane, bo mam wrażenie, że Sean Bean gra jakiegoś maltretowanego ojca, i robi to trochę na autopilocie. Randa Mitchell jako Rose da Silva później im dalej w las, tym ja ją bardziej lubię i, i naprawdę suma summarum ja oceniam jej kreację tutaj bardzo pozytywnie. To ten początek też yy, uważam, że jest bardzo średnio prowadzona. No, a nasza młoda... Ale mówisz tylko o scenie otwarcia, czy jeszcze gdzieś tam dalej? Trochę? Nie, mówię o scenie otwarcia, tak naprawdę o tym początku, wiesz, ten dojazd, dojazd do miasteczka. Jak tak naprawdę akurat Randa Mitchell, w momencie, kiedy już dojeżdżamy do miasteczka, wiesz, wychodzi z samochodu po wypadku, to tu już naprawdę zaczyna to wszystko moim zdaniem dobrze grać, ale. Coś, co mi najbardziej wykłada też ten początek to jest y, nasza y, młoda aktorka, która się wciela w no, główną Szalmy. rolę żeńską, y, bo uważam, że ona wypada naprawdę źle. To jest y, to jest złe aktorstwo. I my często narzekamy na to, że nie wiem, że w polskich filmach dzieci są źle prowadzone, że źle grają i właśnie jako kontrprzykład podajemy, że właśnie w zachodnim kinie to jest, to są często świetne castingi, że dzieciaki wypadają naturalnie, fajnie grają i tak dalej. Ona tutaj ma w sumie dosyć ciężką rolę, no bo jakby wiemy skąd inąd, że, że no tu ma dużo do zagrania, że tak powiem, żeby nie wchodzić ma może w trzy role, praktycznie, Tak, tak, dokładnie, że ma praktycznie trzy role. Ja w zasadzie jakoś jestem w stanie ją tam kupić, że się tak wyrażę w tej złej y, kreacji, ale ogólnie naprawdę większość scen z nią to jest dla mnie jeden z największych minusów tego filmu. No dobrze, no zatrzymajmy się tutaj no przy tym intro, znaczy intro, no przy tym wprowadzeniu tej scenie pierwszej. Ja bym aż tak krytycznie do niej nie podchodził, ale absolutnie wszystko rozumiem, bo jak o tym mówisz, no to jaki wam głową jednak, tak? Po prostu to nie jest coś, co jakoś na mnie wywiera aż tak duży wpływ. Ty mi napisałeś właśnie, gdy odświeżałeś, że bym się nastawił na to, że ten początek do się średnio zestarzał i ja mimo wszystko go wchłonąłem całkiem nieźle, ale zgadzam się, że on jest absolutnie, to, to stan otwarcia jest absolutnie najgorszym elementem całości. Po pierwsze Radha Mitchell jest y, taka trochę drewniana, nie? Y, właśnie rzuca te fragmenty informacji, na stacji się zachowuje w sumie podejrzanie dziwnie, więc nic dziwnego, że policjantka potem za nią jedzie. Y, to jest jedno. Nasza dziewczynka, czyli Jodel Ferland, ona y, teoretycznie nie gra jakoś y, źle, ale ona jest tutaj, znaczy najpierw no jest w tym transie, a po chwili jest taką uroczą, przesłodzoną dziewczynką. I to po prostu trochę nie gra z tym, co widzimy później wreszcie filmu, tak? Że ona jest taka bardziej otumaniona, a potem, no, poznajemy te, te jej inne twarze, powiedzmy. I ja mam wrażenie, że to jest jednak kwestia tak, jak była poprowadzona, nie? Że tak, Gans tak, tak, tutaj totalnie. za bardzo kazał jej rozgraniczyć te różne twarze, które ma pokazać na ekranie. I to ma jakiś tam sens w obrębie fabuły tego filmu, nie? Że mhm. ona jest taka skrajna, no bo to ma sens, tylko po prostu co innego, gdy mówimy o lore, a co innego, gdy mówimy o tym, co widzimy w danej scenie. Nie w tej scenie ona jest no, no zbyt słodka, urocza, jak yy, z jakiegoś, nie wiem, poranka w telewizji, tak? Dla dzieci, kręconego. Sean Beam, natomiast to w ogóle było dla mnie fascynujące. Ja, ja znowu miałem ten problem, co przy pierwszym sensie. Ja się zastanawiam, po co on tutaj jest jaką mhm. postać. I, I ja mam wrażenie, że on jest potrzebny, bo po pierwsze yy, jego postać służy ekspozycji dla świata przedstawionego bardzo mocno, a po drugie jest potrzebny podfinał, o którym pewnie porozmawiam w strefie spoilerowej. No głównie podfinał, ale, ale tak, zgadzam się, że ekspozycja też yy, to jest jedna z funkcji, jaką on tu spełnia. Tak, ale na tym etapie to my się zastanawiamy w ogóle po co, t... znaczy ty też jeszcze nie, nie znasz gry, tak, ale w grze mieliśmy samotnego rodzica, więc też się zastanawiam po co on w ogóle tutaj jest i to jest aż absurdalne, gdy my widzimy na początku, że no córka wyszła na zewnątrz, tak, lunatykuje nie pierwszy raz, więc rodzice wiedzą, że trzeba ją szybko znaleźć, żeby sobie krzywdy nie zrobiła, no i matka tam biegnie, szuka jej, a ojciec w tym momencie na jakimś tarasie, na balkonie sobie stoi, nie? I zanim on dobiegnie do nich, no to już jest praktycznie sprawa załatwiona. Więc to jest aż absurdalne, ale jednocześnie mówiąc to wszystko, mnie się ta scena podobała w kinie. W sensie jakoś kupuję to, bo to jest ta scena, która ma cię trochę kopnąć, przestraszyć nie i zaintrygować, tylko że jak często w horrorach pierwsza scena jest brutalna. Nie, że tam się dzieje od razu komuś jakaś krzywda. Tak, ta jest właśnie bardziej tym takim pokazaniem. Patrz, masz tu jakieś rozrzucone puzzle. Tak? Masz to dziecko, które się jakoś tam dziwnie zachowuje, wspomina to miasteczko. Masz tych rodziców, którzy właśnie no niby są małżeństwem, ale tak. Jakoś nie ma między nimi chemii, coś tutaj chyba nie gra. Jeszcze ta przestrzeń jest dziwnie zbudowana tutaj, mm -hmm. nie? Bo tak. ojciec biegnie górą, ulicą, jak gdyby wiaduktem czy czymś. Matka biegnie znowu dołem, pod spodem, jakimś tunelem. To dziecko jest wyżej, ale matka tam jakoś dobija do niego. Tam jeszcze w tle jest gigantyczny... No to jest gigantyczny... w ogóle bardzo dziwne ujęcie w, w, w tym momencie, jak ona wybiega z tego tunelu i, i jest taki jakiś lot kamery, który daje nam taką szeroką perspektywę, ale to ujęcie jest bardzo dziwne, ono ma nam pokazać, gdzie jest właśnie Sharon, gdzie jest matka, ale no, no wygląda to no cokolwiek dziwacznie z mojej tak, no perspektywy. Tak, bo ona jest na jakiejś skarpie, nad jakąś przepaścią, a córka jest dużo wyżej, nie? Czyli de facto w sumie to ten ojciec tam powinien pierwszy chyba do niej dowiedzieć czy coś, ale abstrahując od tego, tam jeszcze mamy, znaczy to, że to jest taka skarpa-ugwisko, też jest fajne w kontekście log znowu, nie? Gdy się potem dowiadujemy się co się dzieje w Silent Hill, jak jest zbudowana tam przestrzeń i tak dalej, no to, to że oni stoją nas przepaścią, to się jest ciekawe, ale z drugiej strony niekoniecznie chciałbym tam mieszkać w takiej, zwłaszcza jeżeli moja córka ją atykuje, ale tam też mamy jeszcze jakiś gigantyczny krzyż w tle. I mm -hmm. to jest krzyż ze światła, ale on wygląda jakby równie dobrze, mógłby płonąć. Nie? Jakby to, te, te lampki na nim wyglądają trochę z daleka jak płomienie. Trzeba by się zatrzymać, właśnie przyjrzeć albo zrobić stop klatkę, jak się to ogląda w domu, żeby skumać w ogóle, co to jest. To jest gdzieś tam ładne, ciekawe, nie? Tylko, że tak jak mówisz, <śmiech> dziwnie poklejone, tak? Trochę absurdalne i to aktorstwo też jest takie drewniano-sztuczne w tym momencie, co nie zmienia faktu, że mimo wszystko mnie to intryguje i jakoś to tam kupuje, widząc te wszystkie wady. No dobra, no i potem, a nie jeszcze tutaj jedna rzecz, bo ja wspominałem w kilku podcastach o tym, że gdy pierwszy raz byłem na tym filmie w kinie, to to jest rzecz, którą mi Bedwool wypomina do dziś. Po tym, jak oni już... To jak tutaj Rose znajdzie swoją Sharon i ją tam obudził uspokoi, tam dobiegnie tatuś wszystko jest ok, mamy scenę, że one siedzą przy, pod drzewem i tam córka coś rysuje, no i matka planuje ten wyjazd, tak, bez wiedzy ojca ta córka tam na moment chyba przysypia jej przytulona do niej i nagle przejeżdża obok ciężarówka i jest ciut głośniej. Nie wiem, czy ona tam trąbi, czy po prostu jest hałas tej ciężarówki, Ale ja w kinie, jako że tam to bilety kupowaliśmy późno, ja miałem ostatnie miejsce w sali w rogu ostatni rząd, ostatnie y, miejsce od ściany. Ja siedziałem przy kolumnie. I jak ta ciężarówka przejechała, to jest spokojna scena, w sensie tu nie ma już grozy, nie? to jest ten moment, kiedy one siedzą pod drzewem, jest słoneczko i to. Ja się wydagłem na całe kino. <głos> <głos> I Bedwulf mi tego nie daruje do tej pory, bo w strasznych scenach, że jak krzyczę, to jest normalne. Nie? <głos> Tutaj po prostu ciężarówka przejechała, a ja całą salę obudziłem w tym momencie. No, to, to tak, teraz mi się to przypomniało, gdy to oglądałem, ale nie krzyknąłem w domu, w domu się opanowałem. No dobra, no i potem poznajemy panią policjantkę Sybil Bennett i trafiamy do naszego miasteczka. I tutaj mówisz, że po, jak już wysiadamy, że jest trochę lepiej, tak? Tak, jest, jest lepiej, ten, ten film zdecydowanie mhm. właśnie nabiera tempa i tutaj po pierwsze to moim zdaniem ta kreacja Sybil Bennett Wypada na początku lepiej w, w stosunku do y, właśnie tej drugiej protagonistki do Rose da Silva. W Sybil Bennet się wciela Larry Holden i teraz ja próbowałem sobie skleić, skąd ja ją nami. Dopiero internet mi podpowiedział, że ona wcielała się w Maritę Kowarubia z w, z archiwum Mix przez wiele sezonów i, i mi wtedy to wszystko totalnie kliknęło. A mówię, że ona jest lepiej jakby wprowadzona, dlatego że no ona jest tym stróżem prawa który no, zobaczył coś niepokojącego i próbuje ogarnąć sytuację nie? i mm, ja niespecjalnie lubię jakby samo wejście to do miasteczka bo dla mnie jak ja wiesz, jak ja nie znałem gier no to ten wypadek po którym one obydwie się budzą we mgle to tak sobie pomyślałem i wtedy i teraz ok, czyli umarły i teraz znajdują się w jakimś piekle pewnie powtarzalności czy, czy coś w tym stylu ale nie zmienia to postaci rzeczy, że tutaj zaczyna to po pierwsze lepiej wyglądać właśnie aktorsko, a dwa, że zaczyna grać ta strona wizualna, w której no Gans widać, że się czuje mocny, nie? w tym sensie, że widać, że on miał pomysł na to, jak przedstawić to, to miasteczko, jak przedstawić też różne elementy, wiesz, tę zmieniającą się przestrzeń. i w zestawieniu też z udźwiękowieniem, no bo tak jak wspomniałeś, z jednej strony tutaj mamy oryginalne utwory z gry, za które odpowiada Akira Yamaoka. Z drugiej strony mamy ścieżkę dźwiękową Jeffa Dany, która też jest całkiem niezła Aha. i ogólnie muzycznie ten film daje radę. No więc ten początek, jakkolwiek znów pod kątem prowadzenia fabuły dla mnie to z perspektywy teraz, tylko no wiesz, ja jestem trochę już skażony tym, że jestem po prostu starym dziadem i pewne tropy mnie raczej już nie tyle mm, nie interesują, co wręcz mnie czasem już irytują. Nie? Jak już mam motyw właśnie, że o, tu się przeniosły, nagle po wypadku znika dziecko i, i to dziecko gdzieś tam ją prowadzi w głąb tego miasteczka, a... Takie to mi się tanie wszystko wydawało. I też pewien problem, który mam, ale to już jest problem tych 20 lat, które ten film ma na karku, ten początek, nie dość, że jest jakby chaotyczny fabularnie, no bo my trochę jak bohaterka totalnie nie wiemy, co się dzieje. Nie? No, wyskakują tutaj różne jakieś potwory rodem z koszmaru i z jakiegoś body horroru, a my kompletnie nie wiemy, co się dzieje, a do tego jeszcze raz mamy po prostu ten popiół i mgłę, raz mamy jakąś rdzę i ognie piekielne. No i to jest wszystko dziwaczne i ten początek ja mam wrażenie, że on się też najgorzej zestarzał wizualnie. W tym sensie, że te pierwsze sceny, które tutaj dostajemy, wiesz, ten, ta scena przy tym ogrodzeniu, gdzie się pojawiają te takie bezgłowe istoty yy, trochę jakby. Te z, dzieci? Z, mm -hmm. tak, tak, te dzieci tak, z, z jakimiś takimi lawowymi głowami. To wygląda tak sobie i te przejścia też wyglądają jakby tak sobie. Mam wrażenie, że po prostu to jest element tego filmu, który od strony wizualnej wi najgorzej się zestarzał. Co jest jakby o tyle mm -hmm. zaskakujące, Dżeg że dalej jest zdecydowanie lepiej. Mhm. A powiedz mi, zwróciłeś uwagę na pracę kamery po przyjeździe do miasteczka? Czy tam ci coś się rzuciło w oczy, jak teraz powtarzałeś? Mm, nie wiem, co masz na myśli, więc chyba nie. Mhm. Dobra, to, to może w sumie od tego zacznę, a potem się cofnę. Ja też przy pierwszym sensie jakoś na to nie zwróciłem uwagi, co jest w ogóle ciekawe, że ja teraz po latach, kiedy nie grałem, jakoś to mnie uderzyło przy tym powtarzaniu tego filmu, bo sam początek ma totalnie niefilmową, tylko grową kamerę tutaj, w tym miasteczku. Aha, ja, to, nie, a tak, tak, tak, to, to, to tak. Tylko, to Szczerze mówiąc, no uh -huh. to je, ja trochę no, zak zakładałem, że tak to musiało być, więc może tego na to nie, nie, nie zwróciłem uwagi, ale tak, to się zgadza. Uh -huh. Ale to jest tak ad absurdum wręcz poprowadzone, bo z jednej strony rzeczywiście, jak jest tam taki spacer między tymi siatkami, nie? to to jest, znaczy ja nie wiem, czy to jest jeden do jednego przeniesione z gry, no bo nie, bo nie oglądałem tego klatka po klatce, ale w grze też jest na początku taka sekwencja i... Yy, ona może być identyczna, w sensie ja ją tak totalnie pamiętam. Nie, że tam właśnie chodzimy właśnie między tymi siatkami, też się potykamy tam o coś, znajdujemy właśnie tego trupa w worku na tych ala noszach, łóżku szpitalnym czy czymś i tak dalej, i tak dalej. Ale abstrahując od tego, że to jest przeniesione z gry, to ta kamera tam jest mega growa w którymś momencie jest coś takiego, że kamera stoi statycznie, postać się do niej zbliża od lewej i wtedy kamera idzie za nią, także postać jest przesunięta po prawej i kamera się obraca, że widzimy postać w środku kadru i widzimy szerszy kadr i jak gdyby zaczynamy sterować postacią. Nie? To jest jak taki moment, kiedy w grze po możesz zacząć kontrolować awatarem. <głos> to jest totalnie właśnie coś takiego i wcześniej na to nie zwracałem uwagi. I to jest mega fajne. I w ogóle mam wrażenie, że ta symulacja grania właśnie w Survival Horror tutaj fajnie się sprawdziła, no bo nawet mamy... Znowu, to jest przeniesione oczywiście z gry, ale to działa gdzieś tam filmowo, to znajdywanie wskazówek i rozwiązywanie zagadek na takim bardzo bazowym poziomie. To jak Rose No Silva... to, to jest dla mnie tak ad absurdum poprowadzone, bo to dosłownie jest przeszukaj pokój i znajdź wskazówkę, idź do lokacji takiej i takiej. To, to, to mnie bawiło przy tym seansie teraz, jak, jak powtarzałem tak, ten ale, film. Ale znowu, jak z jednej strony, w sensie na papierze, jak pewnie o tym teraz mówimy na głos, to to brzmi mega źle. W filmie to jest kapkę nienaturalne, ale gdzieś tam to nawet lepiej działa niż w grze, no bo w grze to rzeczywiście na przykład była wskazówka, że chyba tam Sheryl napisała, dosł była dosłownie karteczka, gdzie jest napisane school to school, go to school, czy coś takiego. A tutaj bardziej widzimy te rysunki, nie? że ona na nie patrzy, mm -hmm, interpretuje tak. i w ten sposób. Więc ja to kupuję w tym filmie całkowicie, ale to jest mechanizm growy. Ale mi się to podoba nadal. Nie Właśnie, że udało się tak te media gdzieś zmiksować, wykorzystać coś, co niby nie jest trykiem filmowym, ale jednak zaimplementowano i działa. A to, o czym ty mówisz, przeszukaj pokój, no to w szkole, nie? Gdzie wchodzimy tak, do tak, tego tak, tak. gabinetu, nie, nie wiem, czy to jest gabinet dyrektora, czy jakiś tam pokój nauczycielski, no to taki staff room, no to chyba nauczycielski. I tam z, y, znajdujemy kluczyk, ten kluczyk coś otwiera, tam znajdują coś kolejnego, latarkę chyba tam bohaterka znajduje, uh -huh. więc potem z tą latarką i z tym kluczem idzie, no latarką sobie świeci, kluczem zamyka, czy tam otwiera inne drzwi. Y, bardzo growe, ale znowu y, jak gdyby to jest logiczne w tej scenie. nie? No w sensie, no weszła, no to gdzie wejdzie? Tak? Nie do losowej toalety czy sali, tylko najpierw właśnie do jakiegoś pomieszczenia, gdzie może są jakieś dokumenty, czy jakieś ważne przedmioty, jakieś, nie wiem, roczniki. To i ona wprawdzie nie szuka koniecznie dokumentów, tylko te rzeczy jak z gry użytkowe, ale nadal gdzieś tam to kupuje. A jeszcze do gry tutaj mega mi się podobało odkrycie urywanego asfaltu. Bo okazuje się, że w tym momencie Silent Hill jest osadzone... No jakby w pustce jakiejś, uh -huh. tak? w jakimś tak. limbo, że jest odcięta od świata, ale nie niewidzialną ścianą, tylko dosłownie jakby przestrzeń się kończy. Jakby ktoś wziął nóż, czy może nie nóż, bo to nie jest tak idealnie równa, bo ktoś wziął łopatę, wbił w ziemię, ale tak na głębokość, nie wiem kilometrów i wyciął właśnie fragment ziemi i go zawiesił gdzieś w pustce. I bohaterka tutaj najpierw sama odkrywa to, a potem druga bohaterka, czyli ta nasza policjantka Sybil też chce iść z powrotem na stację benzynową, która tam była po drodze do Silent Hill i nagle asfalt jest uchwany, i Babkaż musi zdjąć okulary, bo nie uwierza własnym oczom. I to mi się mega podobało, bo ja w grze też byłem zaszokowany. Gdy pierwszy raz odkryłem, nie, że tam właśnie ta przestrzeń jest urwana, tak, nie ma niewidzialnej ściany czy czegoś, tylko ona autentycznie jest wygwana z rzeczywistości. To ja też miałem szczękę na podłodze. Nie? Więc gdy Sibir zdjęła okularki, to ja totalnie sobie pomyślałem, czuję to, tak? Rozumiem cię totalnie, całkowicie. Aciewisto, i tutaj jak mówisz właśnie o tych segmentach takich growych i, i o tym początku to tutaj też wychodzi to dlaczego ja mówię że ta pierwsza połowa jest dla mnie tą, tą, tą słabszą bo z jednej strony mamy tutaj naprawdę mnóstwo fajnych patentów bo jakkolwiek jest to growo rozgrywane takie wiesz odwiedzanie kolejnych lokacji nie? no bo mamy szkołę ale później na przykład nie wiem Nasza bohaterka wchodzi do łazienki i tam się coś dzieje, spotyka, wiesz, te, tego tam woźnego w toalecie, jakieś inne tego rodzaju kwestie. To są niby takie y, growe patenty ja bardzo czuję, że to jest... Y, takie właśnie od lokacji do lokacji, ale mówię, tu mamy mnóstwo fajnych patentów, no bo nawet jak na drodze, nie wiem, muszą się bronić przed tymi potworami, znów, growa sekwencja, ale fajnie zrobiona wizualnie. Ta łazienka obskurna, ten po prostu ukrzyżowany w tym drucie kolczastym, wywinięty woźny, no wygląda to naprawdę bardzo fajnie. I, I mówię, tu jest mnóstwo dobra, a z drugiej strony irytowały mnie takie rzeczy stricte scenariuszowe, nie? jak na przykład to, że pani policjantka, nie wiem, zakuła naszą bohaterkę w kajdanki, a ta jej zwiewa. No co jest trochę absurdalne, no bo później, kiedy my widzimy Rose biegającą w tych kajdankach po, po Silent Hill, no to ja tak się za głowę łapałem, co i różnie, że, że wiesz, że ona w tych kajdankach biega po, po takiej, a nie innej rzeczywistości i i mówię, trochę miałem problem z prowadzeniem tej opowieści, i mówię, dużo bardziej mi się. Ale nie masz, znowu nie miałeś tak, w sensie, okej, okay, bo teraz też jak na to patrzymy, to jako trochę starsze osoby, no to sobie myślimy trochę absurd. I to jest niepotrzebne w gruncie rzeczy, nie? To można no niepotrzebne. by pewnie tak, inaczej tak. Ja do tego piję, ale, że ale jak to jest pierwszy raz, to nie myślałeś trochę, że na sucho to jest cool, że masz laskę, która jest sama właśnie w takim mega niebezpiecznym, dziwnym, odrealnionym miejscu, jeszcze ma kajdanki na dłoniach, ma te ręce spięte z tyłu i co robi? Yy, siada na ziemi, żeby nogi jakoś przeciągnąć, żeby mieć to z przodu, żeby mu coś złapać w ręce, ale dalej szuka tej córki, bo to dla mnie wtedy, teraz rzeczywiście, jak trochę na to popatrzyłem, o Boże, ale na swój sposób, to jest takie badass, cool i w ogóle. Znaczy, okej, okay, rozumiem, ale nadal mi się to nie podoba i raczej mi się to nie podobało już te lata temu, bo mam wrażenie właśnie, że kluczem jest to, co powiedziałeś. To jest po prostu zbędne, to jest niepotrzebne. No Nasza bohaterka biega chwilę po mieście w kajdankach, po czym je zdejmuje i akcja toczy się dalej i dla mnie to jest nawet tak na tym poziomie prowadzenia scenariuszowo całej tej historii, to to był w ogóle ten moment, gdzie dla mnie to wszystko klika, bo nasze panie zaczynają współpracować, kajdanki opadają i od tego momentu ja dużo lepiej odbieram prowadzenie scenariusza. To, to jak ta historia jest prowadzona, jak są odkrywane poszczególne karty, dużo lepiej odbieram zachowanie bohaterek w poszczególnych scenach, ale no, to też jest pokłosie tego, że no, one zaczynają budować pewną relację pomiędzy sobą też w kontekście i w kontraście w, do, do reszty tego świata, także no... no ja tak przynajmniej to oceniam po prostu. Mhm. Dobra, jasne. To teraz się cofnę jeszcze do tego, co mówiłeś o tych wizualiach z początku. Ja bym tutaj mocno rozgraniczył dwie rzeczy. Te elementy CGI, czyli mamy na przykład te upiorne, spalone dzieci z czy żarzące się jeszcze może, to oni rzeczywiście mieli osoby ubrane w takie kostiumy z lateksu, te kostiumy są spoko, ale ten efekt żarzenia się, tego jak jakiś węgli na grillu, on wygląda fatalnie. To CGI z połowy lat 2000 ono się zestarzało źle. To absolutnie potwierdzam. Ja też miałem taki, aż się trochę wiesz, wykrzywiłem, mówię, o nie Boże, żeby tego nie było za dużo w tym filmie, bo nie pamiętam, jak było z innymi efektami, ale to wygląda fatalnie. Ale jednocześnie e, cała budowa miasteczka tych setów, e, to wygląda super. To, co mm -hmm, jest zrobione tak. fizycznie, wygląda niesamowicie. I ja obejrzałem making of'a wczoraj. Oni tam opowiadają właśnie, jak to wszystko powstawało. E, tym production designer była pani Karol Speer albo Spier, jeżeli jest Niemką, nie wiem. E, I pani Karol Speer opowiada o tym, że... By się to było wielkie wyzwanie, no oni zawsze tak mówią, nie? ale ona tutaj wyjaśnia, że w sumie to kazali jej zrobić cztery różne warianty miasteczka, wykoncypować. Miasteczko to takie współczesne tu i teraz, opustoszałe, to miasteczko historyczne 30 lat temu, miasteczko we mgle i miasteczko po drugiej no stronie, tak, ta druga strona, ten inny świat po przybyciu ciemności, jak zwał, tak zwał. I rzeczywiście ona wymienia, że mieli do wykonania 106 setów i te sety są świetne. To jak oni to wszystko kreują, ta pierwsza w ogóle droga przy wejściu do miasteczka i to takie a ta la góra czy coś, to mhm. oni to zrobili w studio, bo powiedzieli, że chcieli to kręcić na żywo gdzieś tam na zewnątrz w plenerze, ale nie mieli kontroli, kontroli nad tą mgłą, nad tym dymem, który tam rozpuszczali bo wiatry i tak dalej i to się rozwiewało, nie, nie mogliby tego nakręcić, więc wybudowali ten cały set w studio, a on wygląda po prostu jak droga, nie? W sensie ja się tak, nad tym nie zastanawiam. że rzeczywiście no, nie dałoby się tego zrobić w realu, chyba że mgła by była w CGI, ale to wygląda niesamowicie, to totalnie wygląda, jeszcze e, ja mam wrażenie, że ja czuję tam chłód, nie? Tego, tej przestrzeni, powietrza wszystkiego. E, to wygląda przepięknie. Cała ta mgła która jest tym dymem po prostu rozpuszczonym w niewielkiej przestrzeni studia oświetlonego specjalnie, żeby wyglądało tak, jak to wygląda. To wygląda super. O dwójce dzisiaj nie rozmawiamy, ale ja z dwójki też wyszedłem zadowolony z kina, bo to był seans 3D i ten popiół spadający z nieba w Silent Hill jako efekt 3D to jest chyba no, najlepsza rzecz ze wszystkich e, filmów 3D, które widziałem w kinie. No Nie było ich jakoś wiele, nie? ale na te kilkanaście e, to, to popiół z Silent Hilla, dwójki z Apokalipsy, z Revelation e, to, to było to coś nie? przez wielkie C. Ale wracając tutaj. Mamy więc wykreowaną tę ulicę sztucznie w studio, która wygląda mega rzeczywiście. I, i potem te wszystkie kolejne lokacje, one są one są growe nawet w, w sumie. Uh -huh. Bo tak. my przechodzimy z jednej do drugiej. każda jest w jakiś taki spo w sposób w jakiś sposób wyjątkowa, nie? Taka dopieszczona. Co jest kapkę sztucznie, ale tu mega ładnie wygląda. I to, że one wszystkie mają tekstury. To nie są po prostu... No szkoła to nie jest po prostu szkoła. Szkoła to jest zapuszczona, opuszczona szkoła pokryta kurzem, gdzie jak ta farba odłazi, to odłazi. I to odłazi całymi płatami, także to naprawdę wygląda jak opuszczone budynki. Ja trochę się bawiłem w urbex i w geocaching, czy geocaching czyli wchodzenie właśnie po opuszczonych budynkach, wpisywanie się do notatniczków i tak dalej, i tak dalej. I totalnie miałem vibe właśnie takich opuszczonych postfabrycznych czy innych pomieszczeń. Mega mi się dobrze na to patrzyło. Jak tam jest coś zakurzone, to to naprawdę wygląda jakby przez 20 lat stało i się kurzyło. Mamy niby ten świat wyprany z kolorów bo w tym wariancie świata we mgle, powiedzmy, tak to ujmijmy. Um, mamy kolory bardzo wyblakłe, wiele szarości, i to tak trochę na jedno kopyto niby jest wszystko robione, ale te kadry są ładne. W sensie tam te, ka każdy element tła się odróżnia. nie Mimo wszystko, to nie jest wizualnie mdłe. Mimo, że tych kolorów, jakby zrobić stopklatkę, no to y, trochę jak miasto łódź w latach 90. zimą, czy jesienią. Nie to tak wygląda, nie, że szary w 15 odcieniach, ale to wygląda <śmiech> bardzo fajnie. A gdy wchodzimy jeszcze w ten tryb y, The Other Side, tej drugiej strony, i mamy ten świat, świat w procesie rozkładu, może tak to ujmijmy, no to te efekty specjalne tutaj, y, znaczy one są dla mnie dalej spokojne. To wygląda w miarę, nie są idealne, ale jest okej, okay, ale sama ta, y, właśnie znowu, tekstura tego świata nie to, że tam wszystko jest pokryte tą. Y, rdzą taką wilgotną jakby krwią nasiąknięte, także ja czuję jakby, ja czuję zapach wilgoci jak na to patrzę. Mega mi się to podoba, naprawdę sety są tutaj idealne, doskonałe i w tym making-offie jak oni opowiadają o tym wszystkim, to też tak widać, że dla pani Speer to rzeczywiście gdzieś tam była z jednej strony taka praca-wyzwanie, ale z drugiej strony trochę frajdy i fajnie się słucha, jak właśnie mówią, że nie wiem, no na przykład rzeczywiście znaleźli starą szkołę, która zresztą była żeńską szkołą, opuszczoną, no ale uznali, że ona nie wygląda mimo wszystko tak, jakby chcieli, więc musieli powstawiać sztuczne ścianki korytarze wyrobić, wszystko od nowa de facto, tylko wykorzystali trochę osprzęt, jakieś tam ławki i i tak dalej. I znowu pomalowali te ściany najpierw ładnie, potem je odrapali. Mieli specjalną farbę, która schodzi tymi płatami. I te efekty praktyczne pod tym kątem, też tej całej scenografii, ja doceniam. One wyglądają cudownie po latach. Znaczy, tu ja się podpisuję pod tym wszystkim, co mówisz. No, pod kątem settingu, ale też kostiumów nawet, to wszystko wygląda bardzo dobrze i znów, ta druga połowa lepiej się zestarzała. Nawet te przejścia takie pomiędzy, wiesz, tym światem, jak ty mówisz, Łódź z lat 90., a rdzą, jak ja mówię z kolei o, tym, o tej drugiej stronie, to nawet to, niby to... Wygląda momentami tak sobie, ale nadal wygląda dobrze. To jest płynne, to jest fajne. Jeszcze wiesz, przez to wybijanie zegara w tle te wszystkie dźwięki tego, towarzyszące tej tranzycji, to naprawdę robi robotę. Ta I syrena bardzo... jakby zaraz miały wjechać tak. spoilery w nawiedzonym podcaście. Tak, tak, tak. Nie no, no to po prostu to, to jest wszystko jakby na tyle zmyślnie ograne audiowizualnie, że, że to naprawdę wypada fajnie i to się zazębia z dwoma rzeczami, które, mówię, mnie totalnie chwyciły, czyli raz mamy te różne potwory wykorzystane które znamy wszyscy z gier, nie? No bo pojawia się właśnie piramidogłowy, ale no, naprawdę dla mnie ta scena z tym jakimś woźnym robiła wrażenie te 20 lat temu i robi nadal wrażenie te spotkanie z pielęgnierkami w piwnicy nadal robi wrażenie, kiedy wiesz tam mamy w końcówce te sceny takie, jak ja to nazwę, szpitalne wiesz z pielęgniarką przy łóżku Alesy i tak dalej to mhm. też wygląda super no naprawdę no pod kątem wizualnym ale też pomysłowości, jak to zrobić, jak za Grać oświetleniem, no na przykład właśnie w tej scenie z pielęgniarkami. Nie? To jak, jak twórcy tutaj zmyślnie ogrywają całą kwestię światła. To wszystko naprawdę robi robotę i co więcej to się ładnie komponuje pomiędzy sobą, nie? bo tutaj mamy naprawdę, im dalej w las tym więcej scen, które mnie po prostu autentycznie potrafiły zaskoczyć w trakcie tego seansu i tutaj były na przykład w końcówce dwie takie sceny, które ja w ogóle zapomniałem że są aż tak mocne i jedna trochę wizualnie już nie dowozi, ale jest na tyle szybka i szokująca, że nadal robi wrażenie, a ta druga no była mocna wtedy i jest mocna teraz, także ja bardzo doceniam to, co tutaj twórcy zrobili i też wiesz, ta fabuła bo ty powiedziałeś na początku, że te dwie połowy filmu są różnie oceniane i ku mojemu zaskoczeniu ty stwierdziłeś, że właśnie co do zasady większość ludzi woli pierwszą połowę, czy przedkłada pierwszą połowę nad drugą i ja tak sobie dopowiadam i teraz jeżeli ktoś grał w grę to może mnie poprawić że to może wynikać z tego co ty mówisz, że ta pierwsza połowa to jest bardzo mocno jeden do jednego gra, powtórzenie po prostu konkretnych scen konkretnych lokacji, konkretnych ujęć i im dalej w las to tak jak ja sobie czytałem o tym Silent Hillu jedynce, tym bardziej pozostawiając ten trzon, nie? czyli wiesz, wątek tego dualizmu naszej Sharon, alesy, ten drugi świat i, i, i tak dalej, i tak dalej, tym bardziej to, co Gans i spółka serwują w filmie, stoi na, włas na własnych nogach. Inaczej są trochę porozkładane akcenty, trochę w innym kierunku jest to poprowadzone i wiesz, jak ja nie znam gry... To, to ja nie mam z tym problemu, bo ja widzę, że to jest rozpisane dosyć kompetentnie, bo... I spaja ci się to, nie? W sensie spaja spaja mi się to, to, to ma totalnie sens. Co więcej, ja uważam, że tutaj też pewną siłą filmu są te retrospekcje. Ja osobiście raczej nie przepadam za takimi zabiegami w filmie, kiedy wiesz, nagle dosłownie w pół zdania mamy jakiś taki montaż teraźniejszości i przeszłości, który ma nam tam opowiedzieć jakieś tam sceny, które miały miejsce wcześniej, ale tutaj przez to, że też mamy to w specyficznych filtrach, specyficzny sposób podane, też dosyć zgrabny i pomysłowy, to mi się naprawdę podobało. I wiesz, oczywiście to jest trochę łopatologicznie wykładane, nie? No bo tutaj w którymś momencie to po prostu mamy panią ekspozycję, która no, no nam dosłownie wykłada krok po kroku historię miasteczka ale ja to kupuję. To, to naprawdę mi się zaczyna w którymś momencie wszystko spajać i, i mówię, i podoba mi się droga bohaterek i działania antagonistów. No i, no i sam finał, jeszcze nie sam finał, finał, w sensie ostatnia scena, o której sobie pewnie też chwilę zaraz pogadamy, ale ta końcówka w kościele, no bardzo mi się Ten podoba. Ten climax. Tak, tak, tak. Dobra, bo pogorszyłeś masę wątków. Tylko do retrospekcji szybko, bo to jest krótka rzecz. Retrospekcje w ramach tego, co odkrywamy w tym świecie rzeczywistym, tu i teraz, nie w ramach tego śledztwa, które tam prowadzi Tatuś, to mi się podoba. Jedynie retrospekcja, która w szkole się pojawia na moment, gdy Rose znajduje pewne biurko i tam pewne rzeczy w tym biurku, no to tam jest krótka retrospekcja z przeszłości, to nie ma żadnego sensu w tym miejscu. Nie, w sensie, <grym> ona nie mogła tego zobaczyć ani domyślić się, ani coś. To było mega głupie, tak od strony montażowo-reżyserskiej. Nie, w sensie, nie wiem. Po co to jest w tym momencie? To można było wrzucić albo po prostu w ramach tej, tych, tych Państwa ekspozycji, czy to w tym sierocincu, czy gdzieś tam indziej, czy po prostu odpuścić sobie, bo w tym momencie to jest tak absurdalne, tak wybijające i głupie, że głowa mała. No ale to są, nie wiem, to jest 5 sekund, 10 sekund może, czy coś, to jest taka krótka sekwencja. Abstrahując od tego. Tak, rzeczywiście ja przejrzałem masę gdzieś tam komentarzy w sieci i kilka, może i kilkanaście w sumie wątków na Radicie, i tak jak ty mi powiedzieli, że pierwsza połowa się zestarzała, a druga jest rzeczywiście w porządku i ci ten film ratowała. tak większość tych komentarzy była totalnie na odwrót, nie? Że pierwsza połowa to jest the i w ogóle czuć klimat, jest atmosfera, jest zaszczucie, jest tajemnica i w ogóle, a druga, no to jest tam właśnie ekspozycja i, i, i jakaś tam taka horrorowa fabułka. Która nie powala. Ja jestem, mnie się obie podobały, więc ja tutaj nie jestem po żadnej ze stron. Wspomniałeś o tym, że gracze krytykują to odejście od oryginału i rzeczywiście. I tutaj takim jednym z głównych wątków jest sam głowy. Co on tutaj robi? No bo piramidogłowego w pierwszej grze nie było. On był dopiero w Silent Hillu II i to był potwór stricte związany z postacią którą sterowaliśmy. Potwór związany z Jamesem Sunderlandem, Sunderlandem z dwójki to, była, to był symbol uosobienie, tam, jego poczucia winy potrzeby, pragnienia kary może. Film, który, o którym dzisiaj mówimy, który ekranizuje jedynkę. Jeszcze dodatkowo w jedynce też sterowaliśmy mężczyzną, Harem Masonem. Zmieniono go na matkę, Rose da Silver, no bo reżyser stwierdził, że to jest historia bardziej o tej właśnie matczynej miłości i matczynym instynkcie, który pcha do działania i że pisząc to o ojcu, Taką samą opowieść, że mu do końca nie grało, że on nawet jak grał w grę, no to że czuł, że tutaj matka by pasowała lepiej. No, czy tak jest, czy nie, No to, to ma prawo mieć taką opinię, nie? I takie odczucia, jasna sprawa. Ale tutaj przy tej zmianie to wykorzystywanie. Osobistego strachu postaci z dwójki nie ma sensu, <ślad> żadnego, w sensie to jest dosłownie przeniesienie tylko jakiejś tam ikony, ale, ale wiesz co tutaj ja, ja wejdę dosłownie na sekundkę, mhm. tu wychodzi znów kwestia tego, że ja w gry nie grałem, no ja totalnie nie identyfikowałem tych potworów różnych z jakimś strachem bohaterki. No bo to, to, jeżeli tak jest, to ja trochę w ogóle tego jakby nie rozumiem idei tych potworów, no bo tutaj ani te płonące dzieci, ani te stwory bez głów, ani nie wiem pielęgniarki, no ja nie wiem co to by miało w grze obrazować, jakie lęki po prostu naszej, naszej bohaterki. No ale, ale, ale też nie chcę tutaj tego krytykować, no bo w grę nie grałem. W filmie ja to bardziej odbierałem po prostu jako wiesz, takie, taką karykaturę i wykoślawienie strachów, ale bardziej nie naszej protagonistki, tylko no tej, tego źródła. Społeczności? Nawet nie tyle społeczności, co właśnie tego źródła, nie? czyli traumy Alesy nie? i takiego mhm. wykoślawienia, które Przefiltrowało cały ten świat przez jej właśnie traumę, no i teraz dostaliśmy to, co dostaliśmy, czyli ja to bardziej czytałem w ten sposób, nie jako emanacji jakichś strachów, nie wiem, konkretnych postaci, w tym przypadku Rose czy Sybil czy kogokolwiek innego, tylko no mówię raczej jako takie pokłosie traumy. No i też mówiłeś, że ty to od początku czytałeś jako piekło, nie? No to w piekle tak. mogą chodzić takie kreatury. No, do, do, no to to wtedy tak, też. tak, tak, tak. Dlatego mówię, no mm -hmm. ja, ja totalnie nie mam z tym problemu, że tu jest piramid do głowy, no bo ja go sobie odebrałem trochę jako takiego, nie wiem, Cerbera, nie? Który mm -hmm. właśnie chodzi i ktoś mu biega po piekle, więc go chce wyłapać, nie? No to nie, nie, nie. no to, że to wyglądało trochę inaczej, ale znowu wyglądało przed premierą tego filmu. Ale tutaj ja bym też zaznaczył na obronę przede wszystkim Gansa bo Gans trochę dostał wiadrem pomyj za to. Mam wrażenie i wtedy, i teraz do tej pory gdzieś tam takie... znaczy To nie jest tak, że jakoś fandom tutaj zajeżdża ten film, czy coś. No, na szczęście to nie jest toksyczność na poziomie tego, co się dzieje wokół Gwiezdnych Wojen, czy Władcy pierścieni czy coś. Absolutnie nie. Ale takie pojedyncze, jakieś absurdalne, mega krytyczny głos się pojawiał. Tylko że właśnie no głowy stały się tym wizualnym symbolem Silent Hill no i trochę memem, gifem, nie? Takim obrazkiem z internetu. I przez to on się sam w tym procesie odciął od swoich korzeni i trochę jak ktulu zaczął działać, nie? Stał się po prostu rozpoznawalnym awatarem potwora, który ludzie kojarzą, ale nie wiążą go z tym oryginałem, z tą Pierwotną symboliką z niszczym, tak naprawdę. Tylko to jest po prostu fajnie, wizualnie wyglądający straszak. Po drugie, no właśnie przeciętny vista, jak zauważyłeś, no nie zna tych korzeni, a jedynie mema gifa i tak dalej, więc jemu to nie będzie przeszkadzało. A po trzecie, samo Konami chciało wykorzystać jeszcze bardziej piramidogłowego, bo oni go wrzucili do filmów tutaj, jednego i drugiego, bo w tym kolejnym też powrócił, ale i do Silent Hill Homecoming, do The Arcade, do Book of Memories, do Origins, do Downpour, w mniejszym lub większym stopniu, tak, w komiks go wrzucili i tak dalej. I to jeszcze podkreślmy, wbrew woli Masahiro Ito, czyli designera właśnie w większości mhm. potworów Silent tak. Hill'a, wbrew woli twórcy piramidogłowego, który chciał, żeby on był stricte powiązany właśnie z fabułą, z lore, etc. I nawet Tom Hewlett, który potem pracował przy tych późniejszych grach, też był przeciwny wykorzystaniu tej postaci, ale jednak producenci uznali, że nie no, jedziemy z tym koksem, będzie się sprzedawać, tak? bo ludzie rozpoznają, znają, więc no to studio, które wypuszcza te gry, zmieniło kanon, zmieniło lore i właśnie uczyniło z piramidogłowego po prostu czarnego luda trochę. Trochę szkoda, tak, właśnie, no zwłaszcza Masahiro Ito, który tak się napracował nad tym lore i właśnie nad tym designem i wszystkim, no ale jednocześnie Gdyby trzeba się z tym pogodzić, no i konami, tak? Typowe konami, można powiedzieć. Dobra, kolejna rzecz. Już zacząłeś mówić o tych scenach z potworekami, to może tu się zatrzymajmy. Czy masz jakieś ulubione momenty, ulubioną straszną scenę albo ulubionego potwora? Wiesz to, no tak jak wspomniałem, dla mnie chyba tak stricte horrorowo to ulubiony nawet właśnie nie potwór, ale no potwór, no bo on w którymś momencie wstaje z kolan. z kolan nie No już nie ma kolan. Ma kolana na plecach. To jest zdecydowanie woźny. Co prawda... Trochę się tutaj kamera prześlizguje po nim w tym pierwszym ujęciu w kabinie, ale to jest pieruńsko mocne. To jest naprawdę bardzo dobrze pomyślany potwór i ja wiem, że no, pielęgniarki są bardziej ikoniczne, ale no, to jest coś, co robi wrażenie po dziś dzień, także to jest jeżeli chodzi o potwory, a jeżeli chodzi o sceny horrorowe, no to mam dwie, z samej końcówki, czyli do głowy i wejście do kościoła. To jest tak, jak wspomniałem, ci, którzy widzieli, no to, to będą wiedzieli, o co chodzi. A ja nie będę spoilerował, tutaj mamy mhm. do głowego, który rozprawia się w hardkorowy sposób z pewną postacią. Ta scena wizualnie wygląda średnio, ale mówię, ona jest tak jakby szokująca w tym sensie, że ona totalnie człowiek się tego nie spodziewa, nie? To, to jakby widzieliśmy piramidę Głowego już parę razy wcześniej w tym filmie i no, on raczej sprawiał takie wrażenie trochę jak te potwory w jakiejś amnezji, nie? Że chodzi ci powolnie mm -hmm. i, i po prostu tam bardziej cię straszy tym, że cię może dorwać, ale nie za bardzo widzieliśmy jakieś konsekwencje, co się stanie, jak cię dorwie no i tutaj widzimy i to jest pieruńsko mocne. No I i... to jest taki barker też, nie? Właśnie tak, tak, totalnie się... barker, a, a za chwilę ta scena, która mi się też bardzo podoba i ona na mnie mega dobre wrażenie robiła i ona nadal wygląda świetnie, to jest z kolei Evil Dead, tylko z drutem kolczastym. Mhm. też będziesz wiedział na pewno o co chodzi I, i to jak tutaj ta przywódczyni sekty kończy, no tak szczerze mówiąc to nawet się zaszokowałem bo ja pamiętałem jak wiesz jak wygląda ten finał z tym drutem kolczastym, ale to zapomniałem że tutaj mamy jeszcze ten jeden motyw i po prostu trochę mnie to aż zaskoczyło że się na coś takiego Gans zdecydował, także no ta końcówka według mnie naprawdę dostarcza Mhm Końcówka jest spoko, ale dla mnie najmocniejszy jest woźny. To jest w ogóle pik tego filmu absolutnie. Mamy powiedzieć prześlizgnięcie się po tym ciele zmasakrowanym i pokrytym tym drutem kolczastym w toalecie. To jest prześlizgnięcie się, bo to nie był aktor. Ta akurat była kukła. Nie? To była... Wielka proteza. Ale to już wygląda fajnie. A gdy okazuje się, że to coś wychodzi z kabiny, no to to jest, to jest 200 na 10. To jest po prostu jedna z najlepszych scen w horrorze ever. Jeszcze ja ja już teraz oglądając to, wiedziałem jak to kręcili przed tym powtórnym sensem, A mimo to zrobiło to na mnie znowu gigantyczne wrażenie. I tutaj należy pochwalić w ogóle dwie postacie. Roberta Campanellę, czy Campanella i Michaela Kotę, bo ten pierwszy wcielił się właśnie w woźnego i w piramidogłowego, a ten drugi grał te potwory, które nie mają stawów, jak gdyby, które się tak dziwnie poruszają. I właśnie Michael Kota, typ rzeczywiście nie ma chyba stawów, kości, ani nic, bo on bez kostiumu, w tym making-offie, jak wczoraj na to patrzyłem, to ja się zwijałem. Ja autentycznie po prostu czułem ból we wszystkich stawach, kościach. Facet potrafi się tak po prostu poruszać, tak wyginając ręce i nogi, jakby miał wszystko połamane. Jakby był naprawdę zmasakrowany, rozjechany przez czołg. On potrafi chodzić w ten sposób, że stopy wygina tak, że dotyka kostkami ziemi, nie, a stopy ma wygięte po prostu jakby totalnie wiesz, wypadła ze stawu, nie wiem, no wygląda strasznie. Boże, jakby, nie wiem, mieszkał z takim gościem, czy go znał na żywo i mi mi tak robił na imprezie, to bym zerwał znajomość, obym psychicznie nie wytrzymał. A druga rzecz, no to właśnie Robert, który wciela się w woźnego między innymi i on miał spodnie karmita. Te zielone spodenki, które wycinają potem w postprodukcji, które działają jak glinskin, a te nogi, które ma tak nienaturalnie wygięte, dlatego się śmiałem z tych kolan, jak o nich wspomniałeś, no to to są znowu protezy, nie? To jest element po prostu kostiumu. Ale jak on właśnie wychodzi i się czołga, jak taki ślimak, który zamiast skorupy ma te nogi na sobie, no to to wygląda upiornie. To jest creepy, A, straszne. I jeszcze do tego dochodzi ten efekt zatruwania otoczenia, bo gdy tak, on dotyka tak, tak, tak, tak, ścian czy podłogi, to jeszcze ten przestrzeń wokół niego pokrywa taka ala siatka żył, jakby jakiś grzyb, ale to jakby trochę żyło, pulsowało czy coś. No to jest genialny design i potwora i tego jego wpływania na środowisko, tak? to, to jest znowu bark jak na pełnej, nie? To Clive byłby zachwycony tym. Jest mega creepy, mega cielesne i też w, ty, w tych making-offach oni wspominali, że oni chcieli żeby ten film, żeby te efekty nie były disgusting, tylko żeby były disturbing, nie? Właśnie, żeby to nie było obrzydliwe, ale takie mega niepokojące i to działa, nie? Bo to nie, nie sprawia, że chcesz odwrócić wzrok, że nie możesz na to patrzeć, tylko wręcz przeciwnie, wpatrujesz się w to, jesteś przerażony, ale zafascynowany, nie? To jest takie naprawdę, wywołuje ten efekt wow horrorowy, bo boisz się, ale... Ale nie możesz oderwać wzroku. Meczem, tak, jak z meczem polskiej reprezentacji, po prostu. O... I jeszcze potem w tym pomieszczeniu pojawia się otwór i wychodzą z niego te czarne robale, więc ja, ja nienawidzę robaków, nie? takich, które w dużych ilościach mogą na ciebie wejść, więc ja byłem w tej scenie pogrobiony i ja się teraz śmieję, gdy o tym wszystkim mówię, bo autentycznie doceniam tutaj pracę twórców od efektów specjalnych i tych aktorów, którzy te potwory odgrywali, ale na seansie byłem przerażony i i jest szokowany Druga rzecz, która mi się bardzo podoba, to właśnie tak jak powiedziałeś, ten moment, gdy powiedzmy, Rose traci kajdanki i tam bohaterki są osaczone przez piramidę Głowego. Um, oczywiście ten cały kostium, jako że bohater w nim chodził tam przez dłuższy czas, gdy chęcili. to jest bohater, aktor. Ten Robert, gdy miał to na sobie, no to on musiał móc machać tym wielkim mieczem, powiedzmy więc on musiał być zrobiony z jakiejś lekkiej pijanki, tylko tak pomalowany, żeby wyglądał na stal, ale to jak on się porusza, nie? On, on w filmie wygląda jak coś ciężkiego, jak, taka, jak prawdziwe ostrze. I gdy to ostrze się zbliża do niektórych bohaterów tutaj, to ja autentycznie podskakiwałem. Nie miałem takie momenty, taki moment, że o Boże, tak? Jezu, jak, żeby, żeby odsuń się, tak? Schowaj się, nie wiem, skryj się, coś tam czułem to jak gdyby znowu tak fizycznie. Ten ciężar tego metalu, to, to, jak, to jest niebezpieczeństwo i tam jeszcze te robaki też są wszędzie dookoła, w tle. To na mnie też robi spore wrażenie. I wspominasz o tym finale. On, on jest niby mocny, ale ja mocniej wspominam tę retrospekcję z wypalaniem grzechu z wymogniem. Mhm. No to też było fajne. Tam to czułem jeszcze mocniej. I znowu, tu jest taka scena, gdy jedna z postaci no jest nad stosem, który płonie, jeszcze stosem y, takich bali naostrzonych, tak? Pali y, fragmentów drewna. I y, ja byłem przekonany, że to było kręcone, y, jak gdyby w dwóch podejściach. W sensie, że w jednej scenie ten ogień rozpalili tam i nie wiem, strażacy byli dookoła i potem go ugasili, a w drugiej scenie kręcili to, co się dzieje z tą postacią, jak gdyby, nie? I że to jest tak po prostu zmontowane. A gdy zobaczyłem making off i się okazało, że tam postać rzeczywiście jest na tym ognie. I wiadomo, no, że jest zabezpieczona i tak dalej, ale rzeczywiście tam jest gorąco i to ciepło w nią uderza. To miałem szczenę na podłodze, nie? Znowu, ale to, to, co podkreślałem w sumie już któryś raz, efekty praktyczne, nie? Te efekty praktyczne tutaj odpowiadają za sukces tego świata przedstawionego. To, że on jest taki naprawdę niepokojący, przerażający i że my w tych scenach czujemy lęk, empatyzujemy z bohaterami, martwimy się o ich zdrowie i życie, to autentycznie działa, nie? Tak, tak, tak. No, ta scena z ogniem, ona jest świetna. Ja yy, mówię, o tym w sumie nawet nie myślałem, nie? jak oni to kręcili, ale yy, tutaj postać, yy, która na, nad tym ogniem gdzieś tam yy, zawisła, gra fenomenalnie no i teraz wiemy też yy, dzięki czemu, nie? że jednak to, to po prostu było podkręcone do przysłowiowych jedenastu. Yy, bardzo fajnie to, to wypada, ale to też, tak jak mówię, no, cała ta końcówka Moim zdaniem tutaj to jest naprawdę taki, taki highlight tego filmu. Mm -hmm. tam wykorzystane jeszcze tę taką drabinę wysoką, nie? Tak, tak, tak, no. no to w tym making of'ie, chyba to pani spear też mówi, yy, że ona jest wzorowana na jakichś niemieckich yy, drabinach stosowanych właśnie przy polowaniach na czagownicę nie? I przy stosach i tak dalej. Więc ja też tak <laughs> słuchałem tego i sobie myślę, o oh Jesus, nie? Myślę, że to jest tylko na potrzeby właśnie filmu Nie, nie, nie, a to ja, ja o tym akurat hy, kiedyś słyszałem, nie w kontekście Silent Hilla, ale to właśnie tak kojarzyłem, bo gdzieś yy, przy procesach czarownic to mi mignęło właśnie coś takiego, nie? Czyli właśnie taka drabina, na której kogoś tam wiesz, wiesz wieszali i tyle, nie? Mm -hmm. I tak samo te elementy górniczej społeczności, nie? Te stroje górników, to, że one są zawieszone jak w takiej, jak w kopalni. Ja byłem, nie wiem, dwa, 3 lata temu na Śląsku. Zrobiłem sobie taką wycieczkę tam objazdową po okolicy, też byłem w kopalni no i to były te same mechanizmy, nie, to podwieszanie tych strojów górniczych gdzieś tam pod sufitem to tutaj też widzimy, no bo Silent Hill to jest miasto górnicze, co jest związane tutaj z tą całą fabułą zresztą. Fajnie, że to wszystko wykorzystali i że, że to są... nawet mają. To, to mnie też no. zawsze bawiło. Nie no, to, to po, naprawdę, no, wracamy i zwróć uwagę, że kręcimy się wokół tak naprawdę tych samych rzeczy, nie? czyli właśnie designu, kreacji świata, efektów tych praktycznych i tak dalej. No, to jest coś, co, co naprawdę wyróżnia Silent Hill nawet po tych 20 latach. Tak? I jeszcze tylko jedna rzecz do tego wszystkiego. Kolejne, co go wyróżnia, to to, że nie ma tutaj dublerów do scen kaskaderskich czy innych. Tylko we wszystkich no, scenach kaskaderskich, tak to ujmijmy, widzimy naszych bohaterów, bohaterki głównie, od frontu, w sensie to, to nie jest tak jak zazwyczaj w filmie, że widzimy postać, która gdzieś wchodzi i nagle z bokiem od tyłu czy coś, żeby tej twarzy nie było widać, tylko my mamy normalnie twarz kręconą od frontu, zbliżenia, widać, że to są one cały czas. Co też właśnie sprawa, że jeszcze bardziej empatyzujemy, nie? że ta imersja i to zaangażowanie emocjonalne jest jeszcze większe, tak właśnie ta scena z ogniem, a to też mamy po prostu zbliżenie na twarz tej postaci, która tam jest, co sprawia, że ta scena jest dużo mocniejsza niż gdyby to było gdzieś na jakimś szerokim kadrze z oddalenia czy coś tam, nie? albo od boku czy od pleców. No dobra, no to myślę, że o tych technikaliach powiedzieliśmy już całkiem sporo. Jeszcze też polecam oczywiście tego Making of, on jest na YouTube dostępny do znalezienia bez problemu. Teraz będziemy powoli zmierzać do finału, ale jeszcze jeden wątek, który w sumie pominęliśmy, a może trzeba było od niego zacząć, bo gdyby ten film powstał w tym roku w takiej formie, no to byłby krzyk, że jak to, jak tak można, że Lewica, że Netflix go chyba produkował, no bo tutaj głównymi bohaterkami są kobiety. Nie? Mamy naszą matkę, mamy panią policjant. Jeżeli chodzi o tę lokalną społeczność, no to ona w sumie też składa się. Patriarchalne w dużej mierze. Tak. tak, bo mamy trzy tam postacie kobiece bardzo istotne. A nasi mężczyźni, którzy, którzy no pojawiają się, tak? No bo mamy naszego ojca i mamy inspektora z policji, oni są nawet w innym świecie. Dosłownie. W sensie oni są w tym świecie takim współczesnym, rzeczywistym i znaczy no, trafiają do stanie czy nie, o to się dowiecie w trakcie seansu, ale przez większość filmu są gdzie indziej, tak totalnie. Jak to oceniasz po latach? Bo dla mnie ja w ogóle kiedyś na no to nie znaczy zwróciłem na to uwagę, no bo to jest gdzieś tam nietypowe, ale. Totalnie mi grało. nie W sensie było spoko zagrane, spoko pasowało mi do tej historii. I jeszcze w kontekście tego całego wątku matczynej miłości, tego kim jest matka dla dziecka, co jest tutaj istotne w fabule i w lore, totalnie mi grało. Teraz po latach tak sobie pomyślałem, że właśnie, nie wiem, gdyby to wyszło teraz, to Derwal by nagrywał filmy, Maj by się może przyczepił, ktoś tam jeszcze, nie, by tutaj zaogniał jakiś konflikt, a to totalnie mi gra. Znaczy, nie wiem, czy to jest sens to komentować, bo z jednej strony tak, totalnie, jak to się mówi, jak mawiałem klasycy, Drwal i Maj, to by pewnie nie nadążali gotować bigosu na uspokojenie, jakby teraz im zmienili bohatera na kobietę. Ale ja nie zwracałem uwagi na to wtedy i nie zwracałem uwagi na to teraz, dlatego że dla mnie Silent Hill tematycznie on jest trochę o matczynej miłości, o traumach, o macierzyństwie jako takim, no bo jednak wiesz, cała ta historia się wzięła z macierzyńskiej traumy i z traumy dziecka i mamy tutaj to niejako lustrzane odbicie tej sytuacji tylko po tych iluś tam latach, więc wiesz, patrząc na to tematycznie to po prostu to, że mamy tutaj do czynienia w zasadzie z samymi kobietami na tej głównej osi fabularnej to ma dla mnie totalnie sens, no bo jest po prostu spójne z wymową tego filmu, nie? Przy I... tej fabule, tak. Tak, przy no. tej fabule. No i dlatego ja mówię, że ja jestem w stanie zrozumieć, że jeżeli ktoś jest purystą i nie wiem, oczekiwał, że to będzie Silent Hill 1 do 1 growy, no to może czuć rozczarowanie nawet nie tyle wynikające z, z tego, że zamieniono płeć bohatera, ale z tego, że po prostu fabuła jest inaczej prowadzona. No tutaj przy tej fabule ja uważam, że to jest OK. Ja się z tym zgadzam I, i też musimy pamiętać, że gry miały różne zakończenia, nie? czego w filmie takim kinowym nie da się przedstawić. Tak, trzeba no coś ja, wybrać. Jak właśnie czytałem o jedynce, to tam chyba było sześć zakończeń, czy pięć. Pięć, pięć. pięć ale, no. Tak, więc tutaj jak gdyby te, te już, już się trzeba pogodzić, nie? że część rzeczy totalnie wyleci i to nawet nie jakieś te najbardziej absurdalne, tylko no w, w ogóle sporo yy, Zako znaczy sporo. Czy no. cztery z pięciu zakończeń muszą na start wylecieć, a co z tym piątym zrobimy, to jest inna sprawa. No dobrze, no to przejdźmy do finału. bez spoilerowo, bo sobie pozwolimy może na krótką strefę spoilerową za moment. Czy byłeś zadowolony z tego, jak Mówi, mówisz, że sceny z Climaxu się podobały, tak? więc zakładam, że z Climaxa byłeś zadowolony, a czy samo domknięcie, rodzaj epilogu, który dostajemy, to kto przeżył i w jaki sposób to się wszystko kończy, czy to zostawiło cię z pozytywnymi odczuciami, czy może niekoniecznie. Wiesz co, z mieszanymi i znów wychodzi to, jak ja dobrze ten film pamiętałem, bo miałem mieszane uczucia wtedy i mam mieszane uczucia teraz. To nie jest zakończenie, które mi się jakoś bardzo nie podoba, ale ono wydaje mi się trochę tanie, ja bym powiedział. W tym sensie, że no, to jest takie zakończenie, którego w pewnym momencie można by się spodziewać i, yy, i z tej perspektywy to mnie troszeczkę tak gryzie jakby podwójnie, no bo też widać, że postać yy, ojca, męża, którego kreuje tutaj Sean Bean, no tak naprawdę ona służy tylko i wyłącznie tej ostatniej scenie i, i to jest dla mnie trochę dyskusyjne, yy, ale z drugiej strony yy, ja to kupuję, no bo to jest bardzo tak powiedziałbym, w klimacie całej tej opowieści. Więc tak, 50-50. Ten klimaks dla mnie dużo lepszy, a, a końcówka jest okej, okay, ale nic mi nie urwało. Mhm. Mm ja byłem w totalnym szoku. <laughs> Pierwszy raz widziałem ten film i nie wiedziałem, co myśleć. Nie? Nawet w pierwszej chwili to nie wiedziałem, czy ja rozumiem, co się dzieje. Nie? Tak mnie to wzięło z zaskoczenia. Ale potem, przy tych powtórnych seansach i teraz, ono mi się podoba. Pod kątem kontynuacji i tak dalej, ono jest problematyczne, ale jako zakończenie po prostu filmu grozy, jeszcze takiego, ono mi totalnie leży. Ono jest dla mnie mega. W pewien sposób i też trochę się bałem, że... Przed samym sensem nie? Że to może być taki typowy horrorek, który właśnie pod kątem tego, żeby zrobić ekranizację, może dostać totalnie happy end, czy coś takiego. I to, jak tutaj z tego wszystkiego wybrnęli, mnie się podoba, bo to jest finał, bo to, który jest smutny w sumie, nie? Który jest w jakiś tam sposób no, horrorowy straszny i tak dalej, jeżeli chodzi o los postaci. i znaczy, nie, ja dlatego uważam, że on po prostu... Jest spójny dosyć z wymową tej historii, no bo umówmy się, cała ta opowieść ma w sobie taką nutkę smutku i melancholii, nie? Gdzieś tam unoszącą się nad tym miastem, niczym właśnie ten popiół, który cały czas spada na, na głowy naszych bohaterów, więc no mówię, to, to, to nie jest coś, co mnie rzuca na glebę, ale, ale totalnie jest okej. Okay. Mm -hmm. I jeszcze ja widzę w tym taką pewną konsekwencję i świadomość, bo mamy gdzieś w połowie filmu wątek zapachu, który się przenosi powiedzmy między tak, tymi rzeczami. tak. tak, tak to jest ewidentne takie właśnie nawiązanie do tego, co nas czeka, nie? I yy, gdy to powraca, yy, no to ja to też przez to doceniam. Nie? Że to nie jest po prostu na wiem pięć zakończeń i no yy, nomy powiedziałem przed chwilą, że nie może być, tak, ale wiadomo, co mi chodziło. Yy, I na przykład publika testowa wybrała to, czy producenci wybrali to, tylko że jednak tutaj była znowu jakaś wizja, konsekwencja, yy, świadomość twórcza. Yy, I jasne rozumiem, że yy, tak jak powiedziałeś true diehard fani gry, którzy chcieli wierniejszą fabułę, więcej sekwencji z gry przeniesione na ekran mogą gdzieś tam czuć się zawiedzeni ale mimo wszystko no ja jestem totalnie zadowolony jak słychać Tak, ja nie mam jakichś większych zastrzeżeń, no, nie podobała mi się jedna retrospekcja która tam trwa sekundkę w środku filmu i uważam, że CGI w pierwszej sekwencji z tymi spalonymi mi wygląda masakrycznie ślepo latach, a cała reszta to jest dla mnie albo poziom dobry, albo bardzo dobry, albo wręcz wybitny. Więc ja powróciłem naprawdę. No, mega zachwycony. Tak, jestem tym powrotem i cieszę się, że idziemy do kina teraz znowu na sequel. No dla mnie to był y, interesujący powrót, no bo mówię, y, dosyć dobrze ten sens wspominałem, no ale zastanawiałem się, jak on się zestarzał i to był niezły powrót. To nie jest absolutnie wybitny film. Ja uważam, że on ma sporo problemów i jest, znaczy ja czuję trochę ten rozkrok pomiędzy groma filmem, czy jakby pomiędzy mm, próbą zadowolenia fanów y, y, gier a filmem jako medium. Nie? To momentami, szczególnie właśnie na początku, mnie to mocno gryzie w kontekście prowadzenia fabuły i tak dalej. Ale z drugiej strony ja nie potrafię jakoś bardzo tego filmu krytykować, bo on wiele rzeczy robi dobrze, potrafi być pomysłowy, zaskakujący. To, co podkreślaliśmy wielokrotnie, no, ta strona audiowizualna, w większości przypadków nadal się broni, no więc ja uważam, że tutaj absolutnie wstydu nie ma. To jest, to nie jest, mówię, absolutnie wybitny film, ja bym powiedział, że to jest taki bardzo porządny średniak, może średniak z plusem, ale też jak ja pamiętam, że nawet już po tej premierze filmowej, tego filmu było dosyć dużo głosów na nie, to ja raczej byłem w tym gronie zadowolonych i teraz też mam podobnie. Rozumiem, co tu może się ludziom nie podobać, sam dostrzegam problemy, ale ogólnie bawiłem się zadziwiająco dobrze, a to naprawdę nie jest oczywiste, bo jak czasem zaliczam jakieś powroty do tych filmów sprzed lat, no to no, no to potrafi to być zderzenie ze ścianą a, a, a tutaj było w porządku mhm. ja też myślę, że to bycie wierniejszym grze by nie wypaliło no bo po prostu i tak by trzeba było powycinać masę rzeczy, bo w grze jednak tych wątków też jest sporo i tam ta fabuła się mocno komplikuje, więc to, to, to w formie filmu by nie przeszło. Chyba, że nie wiem, czterogodzinnego godzinnego tak? Może. W sumie speedrun chyba 4 godziny, mniej więcej trwa jedynki, e, może na tej zasadzie. No. E, no to widzimy tak, Ty się nie zawiodłeś, ale jakieś tam uwagi masz, ja jestem zachwycony. Więc na tym na razie zakończymy. Wszystkich, którzy filmu nie widzieli, a chcą go jeszcze obejrzeć, może przed powrotem do Silent Hill, który wchodzi teraz do Kin właśnie. Gdy my o tym filmie wam tutaj opowiadamy, to wam dziękujemy za uwagę, a tych, którzy film widzieli, jeszcze zapraszamy na krótką strefę spoilerową. Do usłyszenia za chwilę. Cześć. Uwaga! Spoiler! Dobrze, to witamy po przerwie. Witam ojca Jarosława. Witam, witam cię, drogi kolego. Wiesz, jak możesz skończyć, nie więc uważaj grzecznie tutaj. Dobra, no to bardzo krótko, no bo wszystko tak naprawdę mówiliśmy, ale wspomniałeś właśnie, że o tym finale możemy chwilkę porozmawiać. Chcesz coś konkretnie tutaj pogorszyć, czy...? Dwie rzeczy konkretnie, dwie z klimaksu, czyli tutaj już mogę otwartym tekstem powiedzieć, że scena, w której piramido głowy odziera najpierw z szat, a później ze skóry, jedną Annem. z bohaterek no to jest pieruńsko mocna scena i naprawdę ja uważam, że jej siłą jest to, że ona jest nijak nie podprowadzona nie? bo nawet to co wspominałeś no, mamy atak piramidogłowego na nasze bohaterki w którymś momencie my widzimy jak tam ci górnicy przed nim uciekają i tak dalej no ale jakby nic nie zapowiada do czego może to prowadzić i to jest super i druga taka scena to jest cały, cała ta końcówka z tym drutem kolczastym, bo uważam, że to naprawdę pomimo upływu lat wygląda to świetnie. To jak... Alessa na tym łóżku jest wynoszona po prostu tym drutem kolczastym, jak ten drut kolczasty po tym całym kościele zaczyna wiesz, latać, kiedy zostaje pochwycona nasza przywódczyni całego kultu, całej sekty. No i w końcu jakby ta scena, do której nawiązywałem, że to jest po prostu niczym ten niesławny gwałt przez drzewa, no to tutaj mamy w zasadzie takie jeden do jednego przeniesienie, tylko z tym drutem kolczastym. No, zaskoczyło mnie to bardzo mocno, ale, ale wygląda to, to dobrze. I to jest też dobre zakończenie, jakby na poziomie miasteczka. Nie? Że ja totalnie kupuję to jako taki klimaks wątku alesy. I to jest też ten jedyny moment, kiedy mi ta dziecięca aktorka nie przeszkadzała. Że ona tutaj jest, wiesz, w tej charakteryzacji alesy i gra tak bardzo. Na granicy przesady, ale w tym momencie taki to pasuje. Omen, nie? Trochę. Tak, tak, tak, Jak tak. Mhm. Tak, tak, tak, ale wiesz, ale to, to w tym momencie pasuje i to jest naprawdę, to jest jedyny moment, kiedy ja kupuję tę dziecięcą aktorkę totalnie, także to, to mi się bardzo podoba. No i sama końcówka to, że wiesz, to, że naszym bohaterkom teoretycznie udaje się uciec, a tak naprawdę okazuje się, że... Dobra, to zostawzę jeszcze na sekundę. To tutaj w sumie to, o tym też nie mówiłem, ale dobrze, no bo to byłby spoiler. Ten moment, gdy piekło się otwiera i ratuje z niego to łóżko otoczone drutem kolczastym, to jest epicki moment, nie? Tak, to, to jest, znowu. To jest coś, co się wdziega do głowy widza i zostawia tam spustoszenie na lata. Ciężko jest to zapomnieć. Epicki montaż tego wszystkiego, ten efekt tego drutu, który tam lata, on jest znowu, to jest bardziej growe w sumie niż filmowe. Nie wiem, czy to ma sens, ale wygląda niesamowicie dobrze. Ten drut jest jak węże w ogóle, nie? Które tam tak, tak, tak, tak, no. krążą i chcą kąsać. One, tak jak mówisz, pochwytują Kisnabelle. Powiem ci, że to powtórzenie sceny z Martwego Zła, to akurat... E, znaczy nie wiem, no jeżeli to ma być hołd dla Martwego Zła, czy coś, takie nawiązanie, Isterek egg, okej. Okay. Dla mnie to, to, że one zamiast ją po prostu rozerwać, jeszcze muszą ją, nie wiem, spenetrować, czy coś, to było trochę za dużo, nie? To już moim zdaniem było niepotrzebne, bo ta scena i tak była upiorna, a to już jest takie ad absurdum doprowadzenie tego znaczy, wszystkiego. Nie, ja, to... To żeby nie było, ja to totalnie rozumiem i jak mi ktoś powie, że, że to jest przegięcie, to ja y, totalnie jestem w stanie się pod tym podpisać, no bo ja nie bez przyczyny powiedziałem, że to jest niesławna scena, no to jest naprawdę bardzo dyskusyjne, jak pamiętasz, jak my żeśmy omawiali Martwe Zło, to też o tym mówiliśmy, że to, to jest po prostu y, y, no przegięcie, y, było, to było przegięcie wtedy i to nadal y, po prostu robi takie negatywne wrażenie, no ale horrorowo ja to też gdzieś tam kupuję po prostu. To jest ten jeden element, który. O to jest tak, że to się się zestarzało, To zawsze było trochę takie. kapkę niepotrzebne jednak. Tak, Ale tak, tak. No, cała dokładnie. ta akcja z drutami to, że one ogólnie tam krącą, krążą, chwytają tych ludzi, tak, i że Kristabela jest. No, dokonuje się w niebo wstąpienie powiedzmy, i ukrzyżowanie, i rozerwanie, i wszystko na raz, No to to chorycharowo. Znowu 10 na 10, świetna rzecz. I tam też są jakieś takie fajne detale gdzieś powkładane, gdy Dalia na przykład pyta, tam rzuca coś takiego, co się z tobą stało, nie, czy do Alessy co w kontekście tego log jest mega fajne, nie, że ona mm -hmm, trochę tak. jest zdystansowana teraz, tak? Że to nie jest tak, że się cieszy po prostu, tak, że dziecko wróciło czy coś tam, tylko nie jest też przerażona, no bo żyje w tym strasznym świecie, w tym właśnie czystu od dawna, ale to, że się nie cieszy, to mnie też porusza gdzieś tam, nie w tym momencie jeszcze. Do tego właśnie gdzieś tam walka, no bo tam jest chaos, to no tak powinno być. No w takiej sekwencji, no. nie może być inaczej, ale to działa bardzo dobrze. No i potem. Tak jak mówisz, one uchodzą z życiem, tak nasze bohaterki. Tam dalia przeżywa właśnie Sybil i Rose z Szagon. No i jak oceniasz właśnie ten powrót bohaterek do domu? No, tak jak mówię, no dla mnie to jest lekko dyskusyjne, no bo widzimy powrót naszych bohaterek, no i widzimy, że tak naprawdę one nie wyjechały z Silent Hill, tylko pewnie gdzieś utknęły po drugiej stronie. I mówię, dla mnie to jest zakończenie dyskusyjne, ale ja raczej je kupuję, dlatego że ono ma tę taką melancholijno-smutną i wymowę i nutę, która towarzyszy temu filmowi przez cały czas, więc to jest dla mnie po prostu spójne na poziomie wymowy i koncepcji. Trochę, mówię, może z nazbyt tak jak ty powiedziałeś, że lekka przegina z y, tym drutem kolczastym, tak dla mnie tutaj trochę za bardzo to jest melodramatyczne i, i może też mnie to tak gryzie, ale, ale no mówię, trudno mi sobie wyobrazić lepsze zakończenie, bo no, umówmy się taki klasyczny happy end, gdzie nasze bohaterki wracają i żyją długo i szczęśliwie. On by tu nie grał. On, on by się bardzo mocno gryzł z, z całością tego filmu. Mm -hmm, tak, ja bym był wtedy pewnie też na nie, i bym tam kręcił nosem magodził na to, ale totalnie się tego nie spodziewałem niby powinniśmy w ogóle od razu skumać no bo asfalt się pojawił, samochód się odpalił ale cały świat jest dalej skryty we mgle, dalej jest wyprany z kolorów nie? gdy mijamy stację benzynową, gdy wracamy do niby naszej rzeczywistości, to na cały czas jest właśnie skąpana w tym szarym mleku, które pokrywa tutaj niebo i gdy dziewczyny wracają do mieszkania, yy, mega mi się podobało, nie ten podwójny montaż, gdzie widzimy, że tatus jest w normalnej rzeczywistości w kolorze, a one są właśnie w tym alternate world. Jeszcze nie other side, ale alternate world. I jeszcze tam po drodze jest ten telefon. W ogóle ten telefon też mi się podobał, bo Rose tutaj nie jest takim Rambo przez ten film. Mm, nie? Ona tak. dzwoni do męża i mówi, słuchaj, tak, chyba jednak skopałam sprawę. Sharon zniknęła, idę jej szukać, coś tam tylko on nie dostaje tego komunikatu, on tylko jakieś szaski dostaje. Ale to, co mi się mega podobało, pod kątem tych takich tego zarzucania wędkę na widza, ale jednocześnie pozostawiania pewnych pytań otwartych, pewnych wątków niedomkniętych. Jak tatuś odsłuchuje nagranie, to on tam słyszy trzaski, ale pojedyncze słowa i fraza potrzebuje pomocy, czy coś takiego I need help, pada tam cała. Co też jak gdyby fajnie buduje tę postać, nie, bo znowu jak gdyby tak trochę nie wiemy, czy czy on jest tutaj dobry, czy on jest zły, tak? czemu on na to nie reaguje za bardzo i tutaj na koniec on dostaje ten telefon, ale tu już nie da się za wiele zrozumieć i potem jest tylko ten wątek zapachu, który się pojawia. Bardzo fajna rzecz. To ja mam ciary na plecach, Nigdy to widzę, że on jak gdyby coś czuje, tak dosłownie, ale no, on czuje, że one tu były, są, czy coś, a, ale jednocześnie ich nie ma, nie? A one znowu w ogóle nic nie czują, one tam są dalej w tym, zawieszone gdzieś i, i kiedyś, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo kiedy. To jest mega choreografowe mega właśnie takie weirdowe. No, dla mnie super. I Sandra. No i na koniec, to, tak, tak, a ja na, na sam koniec to ci powiem, że ja w sumie nabrałem ochoty na Revelations, bo... Ja też dobrze wspominam ten film. Ja pamiętam, że to on był dużo bardziej taki rozrywkowy, a przynajmniej ja mam w głowie taki obraz, że, że o ile ten jest właśnie taki smutno-melancholijny, to ta dwójka była dużo bardziej taka, nie wiem, rozrywkowa właśnie, no, takie słowo będzie pewnie najlepsze, ale tak mam dobre dosyć wspomnienia z tego filmu, ale widziałem go też tylko raz w kinie, więc może... A w 3D widziałeś, czy nie? Tak, widziałem w 3D, no. Nawet ja sobie sięgnąłem, myślałem, że był post na moim starym blogu, ale nie, to jest w ogóle chyba mój drugi podcast nagrany o tym filmie. Muszę go przesłuchać całe pięć minut, jak w czasach, kiedy jeszcze nagrywaliśmy krótkie podcasty. Mm -hmm, tak. To ja też chętnie w sumie wrócę i też korci mnie, żeby wrócić do apokalipsy. No i oczywiście na powrót teraz do kina też się wybieram w najbliższych dniach. Jestem mega ciekaw, jak to będzie wyglądało i no i właśnie znowu, tak, ja, ile z gry zostanie wyniesione, a ile zostanie dodane od Gansa. Ale jestem na razie raczej optymistycznie nastawiony. A jeszcze właśnie apropo jedna rzecz. Tam jest ta pielęgniarka, jak schodzimy do piekła na dole, mhm, nie do tego tak, szpitala. Ty miałeś jakieś odczucia, gdy ją zobaczyłeś przez tę chwilę, bo jest kobieta, która potem się okazuje, że jest jakby ślepa, a z oczu leci jej krew, tak? I ona tam stoi z boku i płacze w sumie chyba. No mi się bardzo ten motyw podobał, no bo to jest fajnie ogrywane na w zasadzie tej równoległej retrospekcji, nie? kiedy tam mamy tę narrację, że właśnie ona tam była i że zajrzała tam i że właśnie ją spotkała za to Kara i mi się bardzo podoba praca kamery w tej scenie, no bo my z jednej strony słuchamy tej retrospekcji i tam widzimy tę retrospekcję, a z drugiej strony kiedy widzimy tę pielęgniarkę w teraźniejszości niejako, w tym piekle, to zwróć uwagę, że tam kamera bardzo długo nie ujawnia, co się z nią stało. My ją widzimy mhm. od tyłu i ona się w zasadzie pomimo tego, że jesteśmy cały czas w ruchu, to ona też jest w ruchu i ona y, dosyć późno jest y, jakby zaprezentowana w całej krasie i no na mnie to bardzo fajne wrażenie robiło. No okay. lubię całą tę końcówkę po prostu. Mm -hmm. Znaczy pytam dlatego, że to jest postać z gry. Tylko, że ona w grze ma gigantyczne backstory i w ogóle, nie? I tam jest wątek jeszcze pewnego doktora i cuda się dzieją i są też fajne horrorowe motywy i znowu dla mnie to, to mi przeszkadzało akurat, bo ona tutaj się pojawia tak totalnie właśnie jako postać stła, która no zajrzała właśnie i teraz jest oślepiona i tyle. Przez to nawet mi się to w głowie tak zlało, że ona tam jest nie wiadomo po co. Więc w sumie dobrze się zapytałem, bo okej, okay, czyli dla widza takiego y, jak ty, to, to jednak ma sens Nie, no i... znów, to jest po prostu ładnie wkomponowane, wiesz, w tę fabułę, no ona tam jest uzasadniona, że ona tam jest, po prostu. No spoko, dobra. Okej, okay, no to temat, myślę, absolutnie wyczerpaliśmy. Czas na kolejne filmy z serii. I no że na pewno porozmawiamy o Apokalipsie, zobaczymy. No jak obaj obejrzymy, to może też się na jakieś małe nagranie, już pewnie krótsze, ale jednak omówimy. Na dzisiaj ci jednak dziękuję. Ojcze Dżerspawie. Dzięki bardzo. Dzięki. Możesz wracać do wypalania grzechów tam u siebie. Słuchaczkom, słuchaczom dziękujemy za uwagę, za to, że byliście z nami. Dajcie znać w ogóle, co sądzicie, tak? O pierwszym Silent Hillu i czy graliście też, tak? I czy oceniacie pierwszą połowę lepiej, czy drugą? W związku z tym możemy podyskutować w komentarzach, ale na teraz to już wszystko. Jeszcze raz dzięki za uwagę i tradycyjnie już będziemy Wam życzyć klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.